Dzisiaj jest 8 czerwca 2010 roku, będzie do Was mówił Pomidor, a będzie do Was mówił z tej okazji, że właśnie zaczynamy drugi odcinek Serio Serio. Bardzo proszę Pomidorze. Dziękuję Pomidorze. Zanim zacznę chciałbym skrócić wiadomości z ostatniego tygodnia, a było to powódź, powódź, powódź, Smoleńsk, karty kredytowe, powódź, powódź, wybory, powódź i powódź. I jako, że sezon na marcowe zające właśnie się rozpoczął, czas zacząć odcinek. odcinek będzie poświęcony kwestionowaniu informacji, a właściwie temu, czy ludzie informacje kwestionują czy nie. Otóż moim zdaniem ludzie informacji, które otrzymują praktycznie w ogóle nie kwestionują, a jestem w stanie to nawet udowodnić. Z waszą oczywiście pomocą. Po prostu pójdźcie do kogoś teraz albo, nie wiem, zagadajcie do niego na AGG czy gdzie tam i powiedzcie, że 60% mężczyzn uważa płeć męską za lepszą, silniejszą i generalnie górującą nad płcią kobiecą. Jestem w zasadzie pewien, jestem się gotów założyć, że o ile część osób, odbiorców tej informacji się z Wami nie zgodzi, podając argumenty na zasadzie a ja mam inne zdanie, ja uważam, że jest tak samo albo, że jest w drugą stronę, tralala, pieprzenie, ale nikt nie zapyta skąd masz te dane, a wcale tak nie jest, jak mówisz. Nikt nie zakwestionuje tej informacji, wszyscy ją uznają. samo stwierdzenie tego faktu jest połową drogi do sukcesu, tak myślę, że warto się jeszcze zastanowić nad tym dlaczego tak jest. Otóż no, moim zdaniem dzieje się tak właśnie dlatego, że jesteśmy już trochę spaczeni przez media. Ufamy mediom bezgranicznie i co zobaczymy w telewizji temu uwierzymy. Koronnym przykładem będzie tutaj niedawne ogłoszenie, rzekome, żałoby narodowej w Brazylii z powodu katastrofy w Smoleńsku. Pewnie część z Was wie, ale ta część, która nie wie, zostanie przeze mnie doinformowana. Otóż TVN24, jak również inne stacje medialne, prawdopodobnie później wzorujące się na, na właśnie TVN24 podały do informacji publicznej, że po katastrofie w Smoleńsku Brazylia ogłosiła trzydniową żałobę narodową. Tymczasem Brazylia na dobrą... Nie, nie powiem już na dobrą sprawę. Tymczasem Brazylia ogłosiła żałobę, owszem, ale prawdopodobnie nikt tam nie wiedział o naszej żałobie. a Ogłosili ją z jakiegoś tam innego powodu. Coś tam się w Brazylii stało, to już w tym momencie nie jest ważne. Generalnie nie chodzi mi o to, żeby każdy z Was, kto teraz przeczyta gdzieś tam wiadomość, że Kaczyński wyszedł na wały i przerzuca worki z piaskiem, jechał na te wały rowerem czy samochodem i sprawdzał, czy on tam faktycznie jest. To zupełnie nie tędy droga. Chodzi o to, żeby kwestionować informacje rzekomo z pierwszej ręki, czyli ktoś wam coś powie, a wy potem jak dobra, inaczej, może nie wy powiedzmy ogólnie ludzie i ktoś ludziom coś mówi jak to brzmi, i potem ci ludzie idą jak, jak te cielaki tempe zasłyszały, że czerwony maluch jest niebieski i szerzą głupotę a szerzenie głupoty to jest coś, co powinno mieć swój paragraf, a nie ma swojego paragrafu tylko chyba dlatego, że musieliby wyciąć połowę polskiego rządu Teraz taki trochę twist będzie, bo jeżeli zauważyłeś, że 20 sekund temu mówiłem o podawaniu danych statystycznych, żeby ludzie uwierzyli we wszystko co mówimy i wtedy w tej wypowiedzi podałem te dane statystyczne, mówię tu o tych 96%. Jeżeli to zauważyłeś, to możesz słuchać dalej, a jeżeli nie, won wrzucać dalej sweetfocie na naszą klasę, więcej się tu dzisiaj nie nauczysz. Teraz ty tak do ciebie mówię. Skoro tego słuchasz, to muszę mówić do ciebie. Jestem do tego zmuszony wbrew. Nie, nie, wbrew mojej woli. Dobra, nieważne. Weź kartkę papieru i zapisz na niej. Weź tę kartkę, nie oszukuj. Pisz 5 minus 3 razy 4 plus 6. Zapisałeś? I teraz wiadomość z ostatniej chwili: firma Apple wypuściła swój najnowszy, nic niewarty iPhone, który o dziwo jest wyposażony w funkcję wideo rozmów. Czyli dla tych, którzy nie siedzą w temacie, coś co w telefonach komórkowych istnieje od 2-3 lat, no nic. W każdym razie iPhone 4, bo tak się nazywa to nowe <śmiech> cudo jest najnowszą, powiedzmy, zdobyczą techniki firmy Apple i idealnym sposobem na pozbawienie idiotów pieniędzy, więc jeżeli ktoś z Was ma ich za dużo i jest skończonym debilem to niech czym prędzej, lecz chociaż nie, chyba jeszcze nie było nawet premiery, tylko go pokazali. W każdym razie to już może zacząć się ślinić na widok nowego iPhone'a, który przynajmniej moim zdaniem i w tym przypadku jak dotąd wiemy, Apple słynął z tego, że wygląd jego urządzeń jest nawet całkiem fajny tak tym razem zupełnie się nie popisał. Dobra, to była taka dygresja na koniec. Wziął do was pomidor, dalej jest 8 czerwca 2010 roku. Słuchaliście podcastu Serio Serio, a teraz tradycyjnie piosenka. Ale jeszcze zanim piosenka, to dwie rzeczy na koniec. Pierwsza rzecz jest taka, że nie zamierzam rozmawiać z debilami. Tak, tutaj niektórzy z was widzą analogię do filmów Brzydkiego Buraka na YouTube. Więc jeśli masz zamiar wszczynać teraz dysputę na temat tego, czy iPhone 4 jest wart jakichkolwiek pieniędzy czy nie, to daruj sobie, ja z Tobą na ten temat rozmawiać nie będę, cześć. A druga sprawa to powiedzcie mi ludzie najlepiej w komentarzach, czy z głośnością jest już lepiej niż poprzednio, w sensie czy jest bardziej stabilnie. Dobra, kończę pierdolić, senka. Wyszków tonie! Wyszków tonie! Wyszków tonie! Wyszków tonie! Siedzę na dachu, tutaj nie dojdzie. Piwnicy zostały moje kartowce. Dwóch ludzi na trawce ubija się żywo. Tonącym po parce sprzedają piwo. Wyszków tonie! Wyszków tonie! Wyszków tonie! Wyszków tonie! Uszy jak kolownik Do budy załapał się od tyły ogrodnik Gówniarza w miejsce wysłali Pobaczcie co będzie jak sprawdzą im karty pływackie Wyszków tonie Wyszków tonie Wyszków tonie Wyszków tonie Jest telewizja Już robi wywiady jak panie tonący Dajecie a no handel jak zawsze Wiosna czy zima od zeszłej niedzieli Już pływa melina Wyszków tonie Wyszków tonie Wyszków tonie, wyszków tonie Grabcy, lekarze, kierowcy, palacze, dozorcy, kobiety, fryzjerzy, spawacze, sportowcy, pokraki, pijacy, uczniowie, szewcy, wariaci, kasjerzy, ojcowie Wyszków tonie, wyszków tonie, wyszków tonie, wyszków tonie